Prawie 17 minut po północy, w Polsce już środa, na Islandii jeszcze wtorek. Tam właśnie są autorzy bloga icestory.pl, Berenika Leonard i Piotr Mikołajcze. Witajcie. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. Od wczoraj jesteście znowu w pracy, skończył się urlop, bolało. Powiem szczerze, że tak bolesnej zmiany rzeczywistości nie przeżyłem od bardzo dawna, bo byliśmy na trzymiesięcznym urlopie, więc przeżyliśmy dużo, dużo niesamowitych rzeczy w tym czasie. No, ale powrót do pracy musiał w końcu zaistnieć, jednak żyjemy w takim, a nie innym y, ustroju, więc y, rzeczywiście bardzo bolało. Znaczy, bolało głównie dzisiaj rano. Tak. <laughs> Zakwasy wyszły dopiero rano, także... To jeszcze zanim, zanim powiemy o tym, co robiliście podczas tego urlopu, podczas waszych wojaży po Islandii, to powiedzcie, y, gdzie mieszkacie, y, jakaż to miejscowość? W tej chwili mieszkamy w Reykjaviku, y, a przez ostatnie 8 miesięcy, właściwie ja mieszkałem przez 8 miesięcy w Grundarfjordur, gdzie już mieszkała Bernika wcześniej y, przez lat... Dwa? Niecałe. Niecałe duże, dwa lata. Duże to miasto? To miasto, którego nazwę yy... nie potrafię wymienić? Grundar Fjordur ma 800 mieszkańców. Tam z małym hakiem. Tak, z... 20, 827, dokładnie. Ja byłem 28. No dobrze, wróciliście z urlopu, który był zaplanowaną podróżą po Islandii, przy czym w zasadzie nie koncentrowaliście się jakoś szczególnie na tym, co zwykle przyciąga na Islandii, a więc na tych górach, rzekach przecinających doliny na skalistym morskim wybrzeżu. Bardziej interesowały was tym razem raczej miejsca związane z ludźmi, chociaż już bez ludzi, miejsca opuszczone. Wiem, że przed wyjazdem typowaliście mniej więcej 20 obiektów, które chcieliście zobaczyć, odwiedzić jakoś uwiecznić na zdjęciach i na filmach. Tyle było planów, a jak wyglądała praktyka? Co się udało? Udało się bardzo dużo, chociaż e, tak na dobrą sprawę, tych 20 historii podejrzewam, że nie powstanie. E, z bardzo prostego względu, ponieważ po drodze okazało się, że trafiliśmy na takie miejsca i na takich ludzi, którzy jakby otworzyli przed nami nowe tropy, za którymi powinniśmy podążać. Historie są fantastyczne, e, po prostu musimy się w nie wgłębić, a żeby to zrobić, potrzebujemy więcej czasu. Dlatego myślę, że nie warto w tym momencie rozdrabniać się na 20 historii. Myślę, że materiał wystarczy w tym momencie spokojnie na dwie książki, o dwóch lokacjach na pewno. Zobaczymy co z trzecią. Że, tak. Pozwólcie, że ja zapytam, zapytam o miejsce, o którym na blogu pisaliście, przynajmniej wspominaliście i chyba najbardziej mnie intryguje z tych, o których wiem, że odwiedziliście je. Chodzi mi o ten opuszczony, odkryty basen gdzieś, gdzieś tam na zboczu góry. Cóż to za miejsce jest? To, to miejsce nazywa się Selja Vatla Laug, i jest to basen zbudowany w 1923 roku, o ile dobrze pamiętam. Jeden z najstarszych w ogóle basenów. Raz Jeden pierwszy. z pierwszych basenów też z takim, znaczy ze źródłami geotermalnymi. A to duży basen nie jest. To jest taki basen, w którym jak człowiek się rozpędzi, to już natrafia na ściany i trzeba zawracać. Dokładnie tak, ale przepięknie się tam bierze kąpiel w czasie deszczu, ponieważ wiadomo, basen jest odkryty, ale w gruncie rzeczy nie jest wcale opuszczony ponieważ e, w czasie sezonu no to trafić tam na moment, w którym nie ma ludzi to trzeba by iść właściwie e, około trzeciej nad ranem, czwartej oczywiście jest jasno, jest ciągle w, w miarę ciepło, czyli jakieś 8 stopni e, i, w, i wtedy można ze spokojem wziąć kąpiel no ale myślę, że sporo ludzi już też wpadło na ten sam pomysł e, w każdym razie basen jest oczywiście fantastycznym miejscem, idzie się do niego przy, przynajmniej 15-20 minut E, trzeba przejść też przez malutką e, rzeczkę, wodospadzik. Właściwie nie wiem do końca, e, jak to nazwać, mm, ale jest też bardzo smutna historia w związku z tym, ponieważ e, turyści bardzo niszczą to miejsce. O, ostatnio, kiedy tam byliśmy, na naszym blogu też można znaleźć film e, o tym. Zastaliśmy tam po prostu potworny bałagan z wieloma, wieloma po prostu rzeczami, które ludzie pozostawiali, nawet statywy fotograficzne, jakieś koszulki. Że może wyprzedaż była akurat basenowa. <laughs> Dokładnie. Szkoda, że nie zostawili okularków, ale to w każdym razie dało się zabrać kąpiel ciągle raz na rok. Ten basen jest czyszczony, z tego co pamiętam. Raz albo dwa razy raz i dwa robią razy. to wolontariusze, którzy przyjeżdżają specjalnie w tym celu. A bilety, tak bilety są? Jest ktoś, kto pobiera opłatę za wejście, czy to raczej trolle się opiekują całością i w zasadzie można wchodzić, kiedy się chce? Na Islandii eee. większość rzeczy jest za darmo, e, łącznie z tym basenem. E, a czyli prze, przede wszystkim, jeżeli chodzi o, oczywiście o cuda natury e, i o takie miejsca, które e, warto odwiedzić, to właściwie e, chyba tylko jedno miejsce spotkaliśmy, e, w którym pewien Islandczyk pobierał opłaty, ale pozostali Islandczycy z okolic mówili, że jest e, szalony. Że jest szalony. Wśród tych miejsc, które odwiedziliście, yy, widziałem zdjęcia fabryki, która zajmowała się, yy, powiedzmy, obróbką śledzia. W tej chwili yy, fabryka stoi, ale śledzia chyba nie ma w środku. E, tak, tak. W ogóle jest to jedna z czołowych naszych historii i bardzo chcielibyśmy poświęcić jej jak najwięcej czasu. Jest to fabryka faktycznie, yy, która znajduje się w Diupawik, na fiordach zachodnich. Tam zaraz um, chyba godzinę drogi od dupawik na północ jest nordur Fjordur, a potem kończą się już wszystkie drogi. nordur Fjordur to piękna nazwa. <głos> tak, i faktycznie przepiękny fiord, ponieważ dupawik leży nad jednym z najgłębszych fiordów na Islandii. To jest najgłębszy fiord w ogóle. Najgłębszy. Tak. I to było tak, że w 1934 roku rozpoczęła się budowa tej ogromnej przepasnej fabryki, tej przetwórni rybnej. Ona ma 7 tysięcy metrów kwadratowych na trzech kondygnacjach. To jest naprawdę ogromny, ogromny moloch. I co ciekawe, ta budowa trwała tylko rok. Czyli już w 1935 w po prostu wszystko ruszyło. Przypłynęło mnóstwo ludzi, ponieważ tam, tam ciągle nie ma dobrej drogi dojazdowej. Tam po prostu jeździ się po takich totalnych stromiznach, zaraz nad przepaścią. Więc jak ktoś lubi ekstremalne doznania, to jest bardzo dobre miejsce. Do najbliższej cywilizacji jest 90 kilometrów, takiej cywilizacji, cywilizacji, ale powracając do przetwórni, w latach 80. została ona odkupiona od państwa przez jedną z rodzin, która zamieszkała sobie, która mieszkała w Reykjaviku. Oni tutaj porzucili wszystko, zabrali trójkę dzieci, wyprowadzili się po prostu na tą pustkę. No i zaczęli sukcesywnie sprzątać. I po prostu jakby to sprzątanie trwa do dzisiaj, a Proszę sobie wyobrazić, jakby ogrom przestrzeń te, tego wszystkiego i fakt, że tam w ogóle nie było okien, był dach, więc sezon w sezon na, nalatywał po prostu śnieg, deszcz, był wiatr, ptaki, wszystko po prostu nam się działo. Um, I co ciekawe, ta rodzina, poza tym, że sprząta w tym momencie w, w tej przetwórni i że ona stara się po prostu jakby tą przetwórnię też doprowadzić do takiego stanu, żeby pokazywać, opowiadać o niej, Otworzyli również hotel. Jest to hotel, który był, e, m, który w tym momencie jest w budynku, który kiedyś należał do kobiet, które tam pracowały. Po prostu kobiety mieszkały w budynku, który jest w tym momencie hotelem, a panowie, uwaga, mieszkali na łodzi, która została porzucona zaraz po wybudowaniu przetworni. Łódź nazywa się Sudurland i ciągle tam po prostu jest i niszczeje. A czy pasażerowie nadal tam są i niszczają, czy już się wyprowadzili? Jeden z islandczyków nam powiedział, że na Islandii wszędzie są po prostu duchy. I że wszystkie miejsca opuszczone są nawiedzone. Tak, tak, także trzymajmy się tej wersji. A powiedzcie, jak wygląda ta, ta fabryka w środku, te, te wielkie opuszczone przestrzenie, czy jakieś artefakty przeszłości gdzieś tam się jeszcze walają po podłogach, wiszą na ścianach, co widzieliście, co zobaczyliście i to jeszcze powiem naszym słuchaczom, że niektóre zdjęcia właśnie tej fabryki oraz innych miejsc, które odwiedziliście, mogą nasi słuchacze zobaczyć na stronie internetowej trójki w zakładce audycje, tam gdzie świat z lotu drozda się i teraz słuchamy, jak wygląda ta fabryka w środku? Więc e, fabryka w środku e, posiada właściwie wszystkie elementy, które posiadała e, przed opuszczeniem jej w 1954 roku. Czyli wszędzie się I... leci. Tak, dokładnie. Wszędzie śledź. Co prawda opuszczona została właśnie ze względu na śledzia, ponieważ śledź zniknął. W pewnym momencie skończyła się ławica śledzi, ona chyba odpłynęła gdzieś, gdzieś dalej, chyba się śledzie zorientowały, że jest tam po prostu niebezpiecznie ponieważ w tym najgłębszym fiordzie po prostu zabrakło ryb do łowienia, więc co do tej fabryki jeszcze w środku, jest bardzo taki ciekawy fakt, że jeden z Niemców, którzy odwiedzali tę fabrykę, pan wiekowy bardzo, podszedł do silnika, który, który się tam znajdował i stwierdził, że wystarczyłoby go tylko nasmarować i ten silnik by na pewno nadal działał więc y, możemy sobie wyobrazić, w jakim to wszystko jest w stanie. Oczywiście większość rzeczy, jakieś 90% jest absolutnie w stanie rozkładu, i e, oczywiście robi potwornie niesamowite wrażenie. Są tam piece na przykład wybudowane w Kopenhadze e, albo m, właśnie te silniki, które były budowane w Niemczech jeszcze w czasie wojny, e, co jest też bardzo, bardzo znamienne chyba 41 rok z tego co pamiętam. E, chyba to jest ostatni istniejący silnik w ogóle e, w tej chwili, e, który został wybudowany w, w jednej z niemieckich fabryk. Poza tym jest też ogromny komin, chyba to jest najstarszy stojący ciągle komin betonowy na świecie. Przyjechała tam kiedyś grupa Czechów, e, którzy są specjalistami od kominów. No tak, Czesi tak, zwykle są specjalistami od przewodni. tego, od piwa i od kominów. Czesi są specjalistami od wszystkiego, co jest dziwne. W każdym razie, e, kiedy, kiedy tam dotarli, e, byli zachwyceni tym kominem, bo on rzeczywiście robi, robi też bardzo świetne wrażenie, no, ale będą na pewno go... E, go odnawiać. Poza tym jest tam też Silos, w którym koncert grał zespół Sigur Ross. To można zobaczyć oczywiście już na samym początku filmu Heima, który pewnie słuchacze trójki doskonale kojarzą, tak jak i zespół Sigur Ros oczywiście. Więc to, właściciel przetwórni powiedział nam, że to była najlepsza reklama, jaką kiedykolwiek mógł dostać ten film i to, że Sigur rozegrało zagrało koncert w środku silosu po prostu. Więc to rzeczywiście, co się dzieje po wyjściu z fabryki, to jest jak wejście do zupełnie innego świata, bo, bo tam jesteśmy absolutnie jak pod wodą. Jakby to wszystko było zatopione. E, zresztą bardzo fajne, mam nadzieję, oczywiście, film e, zmontowałem też e, z Dubawiku. Można go znaleźć na naszym blogu. E, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. E, dojazd tam też jest po prostu fatalny. E, no ale to już słuchacze, jeżeli się zdecydują kiedyś na podróż do Dubawiku, mam nadzieję, że się przekonają na własnej skórze. Zdjęcia mogą Państwo zobaczyć też na naszej stronie internetowej, na stronie internetowej trójki. Polecam i przypominam. Można też do nas dzwonić i wziąć udział w naszej rozmowie, a są z nami prosto z Islandii, autorzy bloga icestory.pl, Bernika Lenart i Piotr Mikołajczak. Wracamy za chwilę. Głosy na poziomie podłogi, czyli zespół Jadcha, prosto z tuły, żeby nam zrobił przyjemny klimat do tych zdjęć i miejsc, które odwiedzali Berenika, Lenart i Piotr Mikołajczak, którzy są w tej chwili w Islandii, blogerzy z icestory.pl. Rozmawiamy o opuszczonych miejscach właśnie islandzkich i patrzę w tej chwili na jedno ze zdjęć, które przywieźliście z waszych wojaży po tych właśnie opuszczonych miejscach. To jest takie zdjęcie kobiety, sądząc po stanie fotografii i po stylu może wykonane na przełomie XIX-XX wieku, a może, nie wiem, 60-70 lat temu, gdzieś przed II wojną światową. Wiecie, o którym zdjęciu mówię? To oczywiście, że wiemy, o którym zdjęciu mówisz, bo to zdjęcie jest wykonane w muzeum, które Aha. znajduje się w, w Rejdar i to jest muzeum, które powstało właściwie w, w, w starym szpitalu, Francuski. W starym szpitalu francuskim, e, który został przeniesiony w ogóle z zupełnie innego miejsca, e, ponieważ w, na Islandii jest normalne to, że się przenosi budynki, ewentualnie całe domy. E, można je po prostu podnieść e, i e, przewieźć. I powstał, e, powstało tam muzeum i hotel. E, w każdym razie e, jest to hotel francuski, zgłębiamy jego historię w tej chwili. E, ale muzeum, które znajduje się w Rejder jest tak fantastycznym miejscem, tak interaktywnym, że właściwie każdy, kto tam pojedzie będzie mógł po prostu no, doznać, doznać absolutnie podróży w czasie. Ja myślę, że można go porównać do Fram Muzeum w Oslo. Jeżeli byłem, ktokolwiek był w Oslo, podziwiałem, tak, tak. tak. Tak, to jest dokładnie ten sam poziom fajności, jeżeli chodzi o muzeum. Powiedzcie, bo wspominaliście wcześniej że dwa szczególnie miejsca przypadły wam do gustu i są to miejsca potencjalnie z taką historią, która wymaga jeszcze pogłębienia. Była mowa o tej fabryce zajmującej się śledziem, który gdzieś tam uciekł. A drugie miejsce? Ja myślę, że drugim miejscem będzie archipelag Westmanejar, na którym ja spędziłam rok czasu. Natomiast w trakcie naszej podróży o dziwo udało nam się spotkać ludzi, którzy przeżyli erupcję wulkanu, która miała miejsce w 73. Mówisz o wulkanie Eltfel, nie tak, wiem, czy dobrze tak. czytam? Tak, tak, tak, tak, tak. I tak i... rok 73, znamienny wybuch, szczęśliwie nikt nie zginął, bo jakimś cudem ludzie się zdążyli ewakuować, aczkolwiek domy zostały i pokryły, pokryła je gruba warstwa popiołu. Tak, ym, popiół był bardzo wysoki. Ym, co ciekawe, do, do, do dzisiejszego dnia, jeżeli ktoś przyje, przypłynie, oczywiście przypłynie na... na Hej, to może zobaczyć sobie na lampach, które są po prostu e, porozrzucane po całym mieście, na takie ulicznych. białe tak na lampach ulicznych, e, takie białe ślady zaraz przy żarówkach. To jest taki znak, dokąd sięgał pio, popiół, kiedy była erupcja. Co do e, ofiar erupcji to oficjalnie do, oficjalnie e, nikt nie zginął. Natomiast e, pytaliśmy wielokrotnie i faktycznie był przypadek człowieka człowieka, który był alkoholikiem i po prostu w trakcie jakby tych działań ratunkowych i, i późniejszych, po prostu, znaczy to, to chyba nie było nawet w tą noc, kiedy oni uciekali, tylko to było już później. Tak. On próbował się włamać do apteki po jakiś spirytus czy po inne <głos> <głos> użytki i po prostu um, z powodu tych wszystkich wyziewów oparów nie udało się go, nie udało się go mhm. wyciągnąć, już, już, już, już po prostu nie żył, więc można go traktować jako ofiarę. Czy oprócz, tego, Jak... czy oprócz tego tych śladów na lampach ulicznych, o których mówicie, jeszcze jakieś ślady w ludziach pozostały po tym wybuchu, czy, czy jakoś pamięć tego, co się wydarzyło w 73 roku, waszym zdaniem, wtedy, kiedy tam byliście teraz niedawno, to jeszcze jest pamięć żywa, czy jednak już przeszłość? Więc tak, sprawa wygląda tak, że wie, większość ludzi tam została, ale strasznie dużo ludzi po tej erupcji wyjechało i spotykaliśmy tych ludzi po drodze i o, o dziwo spotykaliśmy ludzi, którzy mieli po 10 lat, kiedy, kiedy wulkan wybuchł i co jest też strasznie dziwne, tym ludziom podczas rozmowy o, o, tym, o, o tym wybuchu ciekła krew z nosa. My, do, my do kom, kompletnie nie wiemy, co, co się dzieje i w ogóle co, co się działo, ale to nas tak zainspirowało, że stwierdziliśmy, że musimy się w ogóle tym zająć. Zwłaszcza, że usłyszeliśmy też jedną piękną historię o przepowiedni, która została bardzo naruszona i to była taka opowiastka dziecięca, właściwie to, były też, to była taka opowieść, się, którą się straszyło dzieci, że nie można było zrobić trzech rzeczy na tej wyspie. Ale o tym, czego nie można było zrobić, a co zrobiono, i dokładnie miesiąc później wybuchł wulkan, to myślę, że kiedyś przeczytacie. Ja bym bardzo chciał, oczywiście. Ja powiem napisać. tylko tyle, że miesiąc po tym, jak przypłynął na wyspę Biskupa, a wybuchł, wybuchł po prostu wulkan. Tak, to ja pozwólcie, to pozwólcie że skorzystam z, z pozycji pewnej siły, jednak i, i wymuszę na was, żebyście przynajmniej jedną rzecz z tych trzech, o których mówicie, których nie chcecie powiedzieć, żebyście jednak zdradzili. Dobrze. To, to syn biskupa. To właśnie, yy, o, to była ostatnia rzecz, którą, e, która się dokonała, czyli na wyspę przybył syn biskupa i miał kazanie w kościele. E, syn nie, nie biskupa wiem, prost, to jak, jak zakładam. Tak, tak dokładnie. Czyli, to, czyli mógł, mógł chyba być synem biskupa. Jest jeszcze takie jedno miejsce i opuszczone opuszczony wrak de facto, wrak wojskowego samolotu, amerykańskiego samolotu Dakota, który też w 1973 roku, w tym samym, w którym wybuchł wspomniany wulkan, rozbił się na Islandii. To nie jest miejsce chyba, które chcieliście zobaczyć, ponieważ jest ono już no, niezwykle eksploatowane przez turystykę. E, przy Dakocie byliśmy we wrześniu. Tak, ja, byliśmy Jeszcze, we jeszcze wrześniu. udało się dojechać. I wtedy jeszcze droga była otwarta, można było przejechać samochodami. W tym momencie jest taka ilość turystów na Islandii, że Islandczycy po prostu stracili cierpliwość i postanowili pozamykać pewne drogi. I faktycznie można dotrzeć do Dakoty ciągle oczywiście. Dakota ciągle leży w tym samym miejscu, na czarnej plaży, pośrodku niczego, natomiast już tylko i wyłącznie można tam dojść na własnych nogach. Tak, ponieważ rolnik, który, który jest właścicielem ziemi, na której leży Dakota, niestety zamknął ją po tym, kiedy turyści używali tego miejsca jako off-roadu, ponieważ tam rzeczywiście nic nie ma. Tam właściwie są tylko kamienie i piasek, no i jakaś rzadka roślinność, ale rzeczywiście off-road off da się tam uprawiać, no tylko oczywiście no, jednak bądźmy, bądźmy ludźmi, którzy szanują jednak czyjąś własność, i, no a tego turyści niestety nie robią. Przede wszystkim road jest zakazany na Islandii. Tak. W całości? To znaczy nie ma w ogóle miejsc wyznaczonych? <głos> to znaczy, jeżeli są wyznaczone miejsca, to oczywiście można wjeżdżać, tak samo jak przez interior chociażby, przecież są jakby jest wytyczona trasa, że można przejechać, natomiast jest zakaz jakby zbaczania ze ścieżki i wielokrotnie potwierdzało się to, że w sytuacjach, kiedy turyści faktycznie zbaczali ze, ze, ze ścieżki, służby ratunkowe były bardzo szybko wzywane. Niedawny przypadek um, jakiej, jakiejś pary chyba z, z Włoch, która postanowiła przedrzeć się przez rzekę na własną rękę i po prostu wtopili się praktycznie, oczywiście, oczywiście przeżyli, ale utopili samochód. To się bardzo często zdarza. No bardzo. i też sprawa taka, że ludzie bardzo często chodzą po polach lawowych, a to jest niezmiernie niebezpieczne, ponieważ jeżeli nie idą główną ścieżką i zaczynają chodzić gdzieś, czy schodzić na, schodzić na manowce, to wtedy mogą trafić po prostu na przepaść, która potrafi być bardzo głęboka, czasami po kilka metrów, czasami po kilkadziesiąt. I jeżeli wpadną do takiej przepaści, nikt po prostu ich nie usłyszy. A poza tym trudno też tam złapać zasięg. Bardzo często, Często nie ma go, żeby wysłać chociażby sygnał, gdzie się jest, czy sygnał GPS do służb ratunkowych. No i, no i niestety wtedy taki turysta jest skazany na przynajmniej trzy, trzy samotne noce. A, jeśli, czy, jeśli uda, musi przeżyć. a czy Islandia jest skazana na turystykę, bo Islandia przeciąga. przyciągają te historie o synu biskupa, który przychodzi, potem wybucha wulkan, o tych trolach, gejzery, niedostępne rzeki, wielkie lodowce, zimne szkwały gdzieś na morzu, wulkany. To wszystko przyciąga, więc nie ma co się dziwić, że ludzie z zewnątrz gdzieś. Z Europy Kontynentalnej, tej, tej centralnej czy z, z dalszych rejonów świata chcą tam przyjeżdżać i chcą chłonąć i napawać się tymi widokami. Czy znaczy, Ja myślę, że ogromną rolę odgrywają linie lotnicze, które serwują w tym momencie bardzo tanie bilety. No bo zauważyły, I... że jest możliwość, więc czemu z niej nie skorzystać? Oczywiście, oczywiście. Natomiast... Ym... Czy Islandia jest skazana na turystów? To... Właściwie w tej chwili chyba tak, ponieważ e, no jest, jest boom turystyczny na Islandii, to, tego się nie da ukryć. E, właściwie ostatnio, kiedy jechaliśmy naprawdę z e, oddalonego od, e, od Reykjaviku, tego naszego miasteczka Grunderfjordur, e, kiedy jechaliśmy... E, właściwie przeprowadzaliśmy się już do stolicy, e, okazało się, że musimy jechać po 40-50 na godzinę, ponieważ jest tak długi sznur samochodów, że nie jesteśmy w stanie nikogo wyprzedzić. Z drugiej strony dokładnie było to samo. E, I też e, napisaliśmy ostatnio o tym artykuł na blogu, e, jak bardzo e, turyści po prostu nie szanują czyjejś prywatności, ponieważ są w stanie e, wejść, e, znaczy włamać się właściwie komuś e, na teren jego posiadłości, skorzystać z jacuzzi, albo iść do kościoła i tam zrobić pranie, zrobić pranie gotować. Ale, ale z czego to wynika? Ze słabości islandzkich służb porządkowych, policji, czy, czy z czego? Czy Ja uważam, że to po pierwsze wynika z kosztów, ponieważ Islania ciągle jest bardzo droga. I no ale to nie może być tak, że, że jeżeli nie stać mi na coś, to w, w tym momencie łamie zasady i, i zabieram coś komuś, kradnę, włamuję się. No tutaj w Polsce raczej byśmy tego chyba nie zrobili, nawet jeżeli, jeżeli bylibyśmy jakoś w potrzebie, tak sądzę przynajmniej. To jest właśnie ciekawa sytuacja, ponieważ na Islandii otwierają się wśród turystów pewnego rodzaju hamulce, właściwie puszczają im hamulce e, i robią to, czego w swoim kraju kompletnie by nie zrobili. E, czyli no właśnie, tak jak, tak jak właśnie wspominaliśmy, e, plus do tego też, e, no niestety trzeba o tym powiedzieć, ale po prostu Islandia to jest w tej chwili jedna wielka ubikacja, e, ponieważ nie ma, nie ma po prostu, rząd nie zadbał o to, żeby postawić gdzieś jakieś publiczne toalety, po drogach, no i można spotkać po prostu na głównej ścieżce wiodącej do jakiejś atrakcji turystycznej takie, takie ciekawostki, ale też no, oczywiście ciągle warto tu przyjeżdżać, to, to nie jest tak, że, że turyści potrafią zabić całą przyjemność, ale dla osoby, która tutaj mieszka potrafi być to uciążliwe. O Islandii mogą Państwo więcej przeczytać na blogu icestory.pl, który prowadzą Berenika, Lenat i Piotr Mikołajczak, nasi dzisiejsi goście. To wszystkiego dobrego i dobrej, spokojnej nocy na Islandii. Dziękujemy Pawle bardzo Dziękuję. za zaproszenie do audycji. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich słuchaczy Zapraszamy na Islandię. i czytelników naszego bloga. Zapraszamy bardzo na Islandię i oczywiście na dalszą część audycji, której powinniście posłuchać.